Rozdział 26. Obok studni znajdowały się ruiny starego kamiennego muru. Kiedy powróciłem po pracy następnego wieczoru, z daleka zobaczyłem małego księcia, który siedział na murze z dymdającymi nogami i usłyszałem jego słowa. — A więc nie pamiętasz? — mówił. — To nie było w tym miejscu. Jakiś głos odparł mu bez wątpienia, gdyż odrzekł. — O, tak, tak. To z pewnością właściwy dzień, lecz nie to samo miejsce. Szedłem dalej w kierunku muru. Nadal nie było widać ani słychać nikogo. Jednakże mały książę odrzekł znowu. — Oczywiście, zobaczysz, gdzie rozpoczyna się mój ślad na piasku. Musisz tylko na mnie poczekać. Przyjdę dziś w nocy. Znajdowałem się w odległości dwudziestu metrów od muru i nadal niczego nie widziałem. Mały książę po krótkim milczeniu dodał: Masz dobry jad? Jesteś pewna, że nie będę długo cierpiał? Zatrzymałem się ze ściśniętym sercem, nadal nie rozumiejąc. A teraz idź sobie, rzekł. Chcę zejść. Wówczas opuściłem wzrok i aż podskoczyłem. U podnóża muru prężyła się ku małemu księciu żółta żmija, jedna z tych, które potrafią dokonać egzekucji w ciągu trzydziestu sekund. Włożyłem ręce do kieszeni w poszukiwaniu rewolweru, rzuciłem się pędem, lecz na dźwięk mych kroków żmija powoli odpłynęła po piasku, jak zanikająca fontanna i bez specjalnego pośpiechu zniknęła wśród kamieni z cichym, metalicznym odgłosem. Dotarłem do murku akurat na czas, by pochwycić w ramiona mojego książęcego, bladego jak ściana człowieczka. — Cóż to za historia? Rozmawiasz teraz ze żmijami? Zdjąłem mu z szyi jego odwieczny złoty szal. Skropiłem mu skronie i napoiłem go. I nie śmiałem go pytać o nic więcej. Patrzył na mnie poważnie, objąwszy mnie ramionkami za szyję. Czułem, jak mu bije serce, zupełnie jak umierającemu ptaszkowi zastrzelonemu z fuzji. Rzekł. Jestem zadowolony, że odnalazłeś defekt w samolocie. Będziesz mógł powrócić do siebie. Skąd to wiesz? Właśnie miałem mu powiedzieć, że na przekór wszystkiemu udało mi się osiągnąć sukces. Nic nie odpowiedział na moje pytanie, ale dodał. Ja także powracam dziś do siebie. Później dodał melancholijnie. To dużo dłuższa podróż. Dużo trudniejsza. Czułem, że dzieje się coś niezwykłego. Tuliłem go w ramionach jak maleńkie dziecko odnosząc jednocześnie wrażenie, jakby odpływał pionowo w nicość, nie dając mi żadnej szansy na zatrzymanie go. Jego wzrok był poważny, zagubiony gdzieś w dali. Mam twojego baranka, mam skrzynkę dla niego, mam także kaganiec. I uśmiechnął się z melancholią. Długo czekałem. Czułem, jak stopniowo rozgrzewa się. — Mały człowieczku, poczułeś przypływ strachu? — Oczywiście, że odczuwał lęk, ale zaśmiał się cichutko. — Dziś wieczór. Mój strach osiągnie punkt kulminacyjny. Znów zmroziło mnie przeczucie czegoś nieuchronnego. Zrozumiałem także, że nie mogę znieść myśli o tym, iż nie usłyszę już nigdy tego śmiechu. A był on dla mnie jak fontanna na pustyni. — Mały człowieczku, chcę usłyszeć twój śmiech. Ale on odparł. Dziś w noc minie rok. Moja gwiazda znajdzie się akurat nad miejscem, gdzie spadłem w ubiegłym roku. Powiedz mi, mój mały człowieczku, że cała ta historia ze żmiją, spotkaniem i gwiazdą to tylko zły sen. Ale on nie odpowiedział i rzekł. Najważniejsze, że jej nie widać. Oczywiście, to tak jak z różą jeśli kochasz róże, która mieszka na gwieździe, to oglądanie nieba nocą przepełnia cię słodyczą. Wszystkie gwiazdy kwitną. Oczywiście. To tak jak z wodą. Ta, którą podałeś mi do picia, była jak muzyka z powodu kołowrotka i liny. Pamiętasz, jaka była dobra? Oczywiście. Nocą popatrzysz na gwiazdy... Moja gwiazda jest zbyt mała, żebym mógł ci pokazać, gdzie się znajduje, Ale tak jest lepiej Moja gwiazda będzie dla ciebie tylko jedną z gwiazd Wówczas będziesz przyglądał się z równą radością wszystkim gwiazdom Wszystkie będą twoimi przyjaciółkami A poza tym oferuję ci prezent Zaśmiał się znowu O mały człowieczku, mały człowieczku, tak kocham twój śmiech on właśnie będzie moim prezentem. Będzie jak z wodą. Co przez to rozumiesz? Ludzie mają gwiazdy, które nie są dla nich tym samym. Dla niektórych tych, którzy odbywają podróże, gwiazdy są przewodnikami. Dla innych są jedynie maleńkimi punkcikami świetlnymi. Dla jeszcze innych naukowców gwiazdy to problemy. Dla mego biznesmena były ze złota. Ale te wszystkie gwiazdy milczą dla nich a ty będziesz posiadał takie gwiazdy, których nikt nie ma. Co chcesz przez to powiedzieć? Kiedy popatrzysz na niebo nocą, a ja będę mieszkał na jednej z gwiazd i śmiał się właśnie tam, wówczas będzie tak, jak gdyby wszystkie gwiazdy się śmiały. Będziesz miał gwiazdy obdarzone darem śmiechu. I znów się zaśmiał. A kiedy zaznasz pociechy, zawsze coś łagodzi nasz smutek. Będziesz zadowolony, że mnie poznałeś. Pozostaniesz na zawsze moim przyjacielem. Zapragniesz śmiać się ze mną i czasami otworzysz okno od ot tak, żeby sprawić sobie przyjemność. A twoi przyjaciele zdziwią się, widząc, jak śmiejesz się do nieba. Powiesz im wtedy Tak, gwiazdy posiadają dar rozśmieszania mnie. A oni pomyślą, że postradałeś zmysły. Okaże się wówczas, że zrobiłem ci brzydkiego psikusa. I zaśmiał się ponownie. Będzie to tak, Jakbym zamiast gwiazd ofiarował ci maleńkie dzwoneczki, które umieją się śmiać. I znów zaśmiał się, a potem ponownie spoważniał. Tej nocy, wiesz, nie przychodź. Nie opuszczę ciebie. Będę sprawiał wrażenie cierpiącego, a trochę umierającego. Tak to już jest. Nie przychodź tego oglądać. Nie warto. Nie opuszczę cię. Był jednak niespokojny. Mówię tobie o tym, także z powodu żmij. Lepiej, żeby ciebie nie ukąsiła. Żmije są jadowite, potrafią ukąsić dla czystej przyjemności. Nie opuszczę ciebie. Coś jednakże uspokoiło go. Co prawda, na drugie ukąszenie nie pozostaje już im więcej jadu. Tej nocy nie zauważyłem, kiedy wybrał się w drogę. Wykradł się bezszelestnie. Kiedy udało mi się go dogonić, szedł zdecydowanym, szybkim krokiem. Rzekł do mnie tylko — O, jesteś! I wziął mnie za rękę. Ale jeszcze dręczył się. — Zrobiłeś głupstwo, będziesz cierpiał. Będę wyglądał jak umarły, choć to nie będzie prawdą. A ja milczałem. — Rozumiesz, to jest zbyt daleko. Nie mogę unieść z sobą tego ciała. Jest zbyt ciężkie. A ja milczałem. Ale... Ono będzie jak stara, opuszczona skorupka. Stare skorupki nie napełniają aż takim smutkiem. A ja milczałem. Zasępił się trochę, ale dokonał jeszcze jednego wysiłku. Tak będzie ładnie, wiesz? Ja także popatrzę na gwiazdy. Wszystkie gwiazdy zamienią się w studnie z zardzewiałym kołowrotkiem. Wszystkie gwiazdy będą mi nalewać coś do picia. A ja milczałem. Będzie świetna zabawa. Będziesz dysponował pięciuset milionami dzwoneczków, a ja będę miał pięćset milionów fontan. I on także zamilkł, ponieważ zaczął płakać. To tutaj. Pozwól mi, że postawię sam ten krok. I usiadł, ponieważ się bał. Rzekł jeszcze. Wiesz, moja róża, Jestem za nią odpowiedzialny. Jest taka sława i taka naiwna. Ma cztery zupełnie niepozorne kolce, które mają ją chronić przed światem. Usiadłem, gdyż nie miałem dłużej siły utrzymywać się na nogach. Rzekł. Otóż to... To wszystko. Wahał się jeszcze troszkę, a potem się podniósł. Zrobił krok. Nie mogłem się ruszyć. Nie stało się nic. Jedynie żółty błysk pojawił się przy jego stopie. Na moment znieruchomiał, nie zapłakał. Upadł łagodnie, jak pada drzewo. Piasek stłumił odgłos upadku. Rozdział 27. Od owego dnia minęło oczywiście sześć lat. Nigdy jeszcze nie opowiedziałem tej historii. Moi koledzy okazali radość, widząc mnie ponownie w pełni sił. Było mi smutno, lecz mówiłem – to zmęczenie. Teraz trochę pogodziłem się, to znaczy nie całkiem. Wiem jednak dobrze, że powrócił na swoją planetę, ponieważ o świcie nie odnalazłem jego ciała. To ciało nie było wcale takie ciężkie i lubię nocą słuchać gwiazd. Są jak pięćset milionów dzwoneczków. Ale oto teraz dzieje się coś niezwykłego. Zapomniałem zaopatrzyć w pasek kaganiec, który narysowałem dla małego księcia. Nigdy nie będzie mógł go zapiąć barankowi. Zadaję więc sobie pytanie. Co zaszło na jego planecie? Niewykluczone, że baranek zjadł róże. A potem mówię sobie, z pewnością nie. Mały książę ukrywa swoją różę co noc pod szklanym kloszem i dobrze strzeże swojego baranka. Jestem więc szczęśliwy a wszystkie gwiazdy śmieją się cichutko. A potem mówię sobie. Zdarzy się, że człowiek jest raz czy dwa roztargniony i to już wystarczy. Starczy, że jeden raz zapomniał szklanego klosza lub że baranek wyszedł bezszelestnie nocą. I natychmiast dzwoneczki zmieniają się w łzy. To na tym polega wielka tajemnica. Dla was, którzy też kochacie małego księcia, tak samo jak dla mnie, nic nie jest podobne we wszechświecie do tego zdarzenia. Gdy w jakimś miejscu, nie wiadomo gdzie, jakiś nieznany nam baranek zjadł lub nie zjadł jakąś różę. Spójrzcie na niebo, zadajcie sobie pytanie, czy baranek zjadł, czy też nie zjadł różę. I zobaczycie, jak wszystko się zmienia a żadna osoba dorosła nie pojmie nigdy, że to ma tak wielkie znaczenie. Jest to dla mnie najpiękniejszy i najsmutniejszy pejzaż na świecie. Jest to taki sam widok, jak ten narysowany na poprzedniej stronie. Narysowałem go jednak powtórnie, żebyście go mogli dobrze obejrzeć. To tutaj mały książę pojawił się na ziemi, a później znikł. Przypatrzcie się dokładnie temu obrazkowi, upewnijcie się, że zdołacie go rozpoznać, o ile pewnego dnia znajdziecie się w Afryce na pustyni, a jeżeli przypadkiem będziecie tamtędy przejeżdżać, błagam was, nie śpieszcie się, poczekajcie chwilę pod gwiazdą. Jeśli podejdzie do was wówczas dziecko, jeśli będzie miało złociste włosy, jeśli nie będzie nigdy odpowiadało na pytania, odgadniecie, kim ono jest. Bądźcie więc mili, nie pozwólcie mi smucić się, napiszcie szybko i powiedzcie mi, że on powrócił. Dziękujemy za wysłuchanie książki Antoine de saint exupéry Mały Książę. Przekład Ewa Łozińska-Małkiewicz. Czytał Tomasz Sobczak. Wydawca Biblioteka Akustyczna. Kierownictwo produkcji Anna Kotlonek-Kowalik. Realizacja NPN Studio Nagrań Marek Piastowicz. Nagranie na podstawie edycji książkowej, wydanie pierwsze w tej edycji, wydawca Algo Toruń 2010. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, wynajmowanie, wypożyczanie, wykorzystywanie do wykonań publicznych i nagrań RTV bez zezwolenia zabronione.